Naszych bogatych doświadczeń możemy wam przekazać niewiele. No, tyle, tyle ile możemy. Zacznijmy od początku. Słuchamy Słyszymy ślinianki. 5 sekund. Blaszczemy. Dobra. Wchodźcie. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Odwiedź nas na stronie podcast.pl. Serdecznie witamy w dzisiejszym Megafonie. Sobota, 6 kwietnia. Godzina południowa, ja mam w studio otwarte okno, słychać, słychać to co się dzieje na zewnątrz, czyli ptaszki, czyli samoloty, czyli śmigłowce, samochód, um, czyli wiosna za oknem, wiosna panie sierżancie, u nas już wiosna, nie wiem jak tam u was w kraju, gdzie słuchacie, w każdym razie dość tej zimy, dość bałwanów, dość hejterów, dość tego wszystkiego, czas na odmrożenie. No i witamy po um, troszkę ponad miesiącu, nie wiemy na jak długo, na razie witamy, na pewno będziemy za tydzień i prawdopodobnie za dwa tygodnie, czyli Megafon, twój jedyny przegląd polskich podcastów i lecimy z kolejnym tygodniem, lecimy z kolejnym raportem, co ukazało się, który to już tydzień, hmm, który mamy dzisiaj, 6 kwietnia, tydzień, no nie wiem, tu mi, halo, halo, Pukam szybę, ale nic z tego chłopaki nie wiedzą. No dobrze, ym, rozglądnę się przez okno, krzyknę może, który to tydzień roku i wrócimy do Was za chwilę. Czy wiesz, że Megafon to część naszego serwisu pod nazwą Republic Podcast? Odwiedź nas na stronie podcast.com.pl Halo, Kraków? Jeszcze nie zaczynajcie. Redaktor odpowiedzialny to wciągnął dwa słowa. Proszę bardzo, panie redaktorze, tutaj do tego mikrofonu, oni słuchają. No to już wszystko wiemy: 13 tydzień roku, 2013. 13 i 13, ojej, to może być źle dzisiaj, chociaż odcinek megafanów 10. zatem lecimy z tym wszystkim okno jeszcze teraz szerzej otworzyliśmy, piękne, niebieskie prawie nie bo takie malutkie stratokumulusy na horyzoncie ale nie przyjdą do nas na pewno zatem lecimy, lecimy, lecimy no i po pierwsze dziękujemy za bardzo dobry odbiór naszej ankiety kilka dobrych maili, kilka dobrych komentarzy, mówiąc szczerze tak osobiście, moja gadka na samym początku, w pierwszym odcinku, czyli te 11 minut. Dawno nie nagrywałem, dawno nie nic nie gadałem i tak sobie przesłuchawszy jeszcze raz, to tak nieskromnie powiem, że podobało mi się na takim jednym oddechu ten wstęp i no czasem trzeba pogadać, czasem trzeba pogadać, ale dzisiaj jak już wspomniałem, nie czas na ankiety, nie czas na powrót, ale zaraz po programie wrzucimy na Facebooka pełne wyniki, wszystko się dowiecie, ci, którzy nie słuchali, to się w końcu dowiedzą i jedzie jakiś samochód, zatem dzisiaj prawie tak na luzie, okno otwarte, chłopaki za szybą się, duszą, bo nam klimatyzacja wysiadła, więc, więc Rafałowi Loki jeszcze bardziej się zakręciło od tego ciepła. Rafał, muszę wam powiedzieć, ten nasz realizator, który tutaj specjalnie go tutaj sprowadziliśmy z Sosnowca, bo tam bezrobocie straszne i do pracy trzeba autobusami jeździć, jednym, drugim, trzecim. Powiedział, że nie będzie więcej jeździł, woli tutaj za mniejszą kasę, ale, ale nominalnie, nie? bo tam w euro to mniej pieniążków, y ale więcej w przeliczeniu, więc, więc powiedział, że przyjeżdża i, i w ogóle i no i lecimy z tym koksem, w każdym razie sobota, mamy 34 podcasty w zeszłym tygodniu i zaczynamy w sobotę, czyli kombinat Pyrkon, który ukazał się... Takie spotkanie, takie spotkanie Konwent Pyrkon, który odbył się 22 i 20... do 24 marca Czyli luźny, miły, sympatyczny odcinek kombinatu Drugim odcinkiem, który ukazał się w sobotę Była firma na migracji. Nie otwierajcie firm w Polsce Tutaj polecamy ten odcinek Bardzo warto sobie... Bardzo, warto, Bardzo zapraszamy do przesłuchania tego odcinka Dla wszystkich tych, którzy mają nutkę przedsiębiorczości w sobie. Niedziela, czyli 31 kwietnia, nie, marca, 31 marca. Tutaj ukazało się pięć podcastów. Jak zwykle na początku miesiąca albo ostatnie dni końca miesiąca ukazują się podcasty, które ukazują się raz na miesiąc, czyli papa, Anusz Widelec, czasami częściej Maciej Kwara, czyli mamy tutaj, jak już wspomniałem, pięć podcastów. W niedzielę z samego ranka ukazał się odcinek Papy, czyli Papa Cafe, Korea USA TLK, TL cokolwiek to znaczy, TLK. Czyli dwie fajne książki, jeden pseudokonflikt i miejscówki, których nie ma. Następnie bez nazwy, czyli Maciej Skwara, 127 już odcinek o nazwie Krew jak galareta. Potem mamy Boży głos w czasach ostatecznych, idźcie i powiedzcie, czyli... Kolejny odcinek, taki o Bogu, taki odwyk, ale inaczej, tak bym powiedział troszeczkę. Kolejnym podcastem, który ukazał się w niedzielę 31 marca był Anusz Widelet czyli zupa ogórkowa i pasztet domowy. Zobaczymy, nie słuchałem mówiąc szczerze, zobaczymy co chłopaki o tych pasztetach powiedzą, bo ja ostatnio na Wielkanoc właśnie pasztet piekłem i całkiem, całkiem smakowy, więc zobaczymy co chłopaki mają do powiedzenia w temacie pasztetów. No i kolejny, ostatni odcinek, który ukazał się w niedzielę. 31 marca 29 odcinek Barak Baru Karola, Gazomiter, Święta Dziury w Suficie i radła w Gazowni tutaj bym chciał wyróżnić ten podcast wyróżnić barmana, ale tylko za pierwszą gadkę zanim zaczął gadać o gazo, gazomitrze że tak powiem, czyli gazo, gazometrze gazometrze w zasadzie powinno się powiedzieć bardzo fajne, pierwsze 10 minut bardzo interesujące i takie niebarmanowe więc taki typ tygodnia właśnie za te za pół odcinka w zasadzie, więc polecamy, pozdrawiamy i Lecimy do poniedziałku, 1 kwietnia Prima aprilis Tutaj mamy tych podcastów, o i troszkę już jest. Zatem znowu mamy Boży Głos w Czasach Ostatecznych. Ten dzień na Golgocie, część pierwsza. Następnie mamy Gniazdo Światów, czyli megafon ekstra. Bartek wyciął kawałek naszej audycji, a w zasadzie trzecią, a w zasadzie drugą część e, naszej naszej audycji i wrzucił jako megafon ekstra. Nadaje, złapałem go w łazience. Nie jesteśmy obydwoje zadowoleni z tego nagrania, jak to wyszło. Merytorycznie okej, okay, ale głosowo niestety Bartek tutaj, dziewczyny przestaną piszczeć, bo jego głos, który zawsze był ustawiany dość mocno, no, porobiony, tutaj nam, jak już powiedziałem, dzisiaj megafon z otwartym oknem nagrywamy na balkonie, w zasadzie mówię szczerze, w naszym studiu. Wracając do Bartka, Bartek zawsze głos ma bardzo miły, fajny, sympatyczny, a tutaj taki właśnie ze Skype'a w Łazience, więc, więc, no troszkę stracił, troszkę stracił, ale, ale tak to, tak to bywa. Kolejnym odcinkiem, który ukazał się 1 kwietnia, jest Masa Kultury. Polecamy, świeżak, świeżak roku. W roku, chyba tak. 38. odcinek pod tytułem Masa Disco, nowa, suitaśna masa, masa polo, czyli, czyli, czyli Arek mówił, że za dużo czyli, że mam więc postaram się już ani razy do końca podcastu nie, nie użyć słowa, czyli Masa Kultury, odcinek 38. Polecamy, bardzo fajny odcinek, lecimy dalej. I Radio SK, 1 kwietnia, odcinek 108, wpadki, skóra i mando, mando, Mówi o tym, jak skóra psuje nagrania, może inaczej, czyli... Żadnego, czyli... Będzie o wpadkach. Skóra, wiadomo, znany, monter, jeden z lepszych w podcastowym polskim świecie. Czasami się myli. No i tutaj posłuchamy tego, co właśnie ciekawego się stało czasami poza, poza fonią. Tytuł sam mówi za siebie. Radio SK. Polecamy, zapraszamy. Kolejnym odcinkiem pierwszego kwietnia jest wydanie główne w kontenstacji. Taniej się podróżuje taksówkami niż autobusami. Hugo nadaje. Hugo fajny ma głos i bardzo lubię Hugo słuchać. Zapraszamy na ten podcast. No i ostatnim, który okazał się pierwszego kwietnia Tutaj, tam, tam, to już 5 lat podcastu, subiektywnego podcastu sportowego. Nie może być inaczej, typ tygodnia. Czasami wiecie, że subiektywny się ukazuje co dwa, co trzy tygodnie i zawsze darzymy go atencją, ale tutaj mamy 5 lat, 173 odcinek, czego nie ma trener Fornalik. Tutaj możemy właśnie mówić o Wielkanocy, o jajkach i różnych innych takich rzeczach. Zapraszamy. Może nie jest mega śmieszny, ale tym razem, tym razem bardzo chłopaki poważnie, podchodzą do tematu polskiej reprezentacji, do nart, do naszych, naszego himalaizmu. Zapraszamy. Bardzo dobry odcinek. Typ tygodnia dla nas polecamy. Wtorek tylko dwa podcasty, czyli 2 kwietnia, dziennik pokładowy, wpis 30 o mikropowieści. Konkurs futurologiczny. Kolejnym odcinkiem z 2 kwietnia jest Tyflo Podcast Mówiąca Ładowarka TBC, cokolwiek to znaczy. Nie słuchałem, jakoś nie jestem fanem tyflo, tyflo podcastu, ale taką mamy zasadę w naszym, naszym przeglądzie. 20 minut co tydzień. Nie wszystko słuchamy, słuchamy to, co nas interesuje. Jeśli chcecie nas zainteresować swoim podcastem, napiszcie, dlaczego warto słuchać, dlaczego warto omawiać troszeczkę więcej. Środa, czyli 3 kwietnia mamy tutaj trzy podcasty. Odwyk, chrześcijańskie króliki doświadczalne, kontest rozmowy z wypami, kto gardzi Lechem Kaczyńskim oraz trzeci, trzeci podcast Światka Milace, Jerzy Książek Niepokonany, niepokonany import cygar. I widzimy kontestacja opanowała środę. Odwyk, kontest rozmowy i Milace. Czwartek, 4 kwietnia. Tutaj mamy podcastów troszeczkę więcej, nawet bym powiedział dużo. Cienie przyszłości, zniesione prawo, omawiamy problemy prawa przybitego do krzyża. Mam wrażenie, że tematy są około wielkanocne, nie słuchałem, ale... Ci, którzy lubią, polecamy. Kombinat, czyli górski kuror, kuror, kurort i zbrodnia jest napisane pod odcinkiem. Zapraszam do wysłuchania recenzji o kryminale amerykańskiego klasyka powieści detektywistyczno-adwokackiej. Akcja książki toczy się podczas zimy w piększych okolicznościach świadków na sali sądowej. Um, no tak, no tak, no tak czasami czytamy to co jest pod spodem, czasami jeśli przesłuchaliśmy odcinki tak jak ten następny, czyli 103 odcinek Gosi Samosi, to możemy powiedzieć od siebie, że Gosia wraca po wakacjach w Holandii wraca ze świnką, buchnęła jakąś różową świnkę, malutką pięciocenumentrową, która robiła jakąś e, starsza babcia, więc Gosia nie dosyć, że buchnęła świnkę to jeszcze obrabowała starszą panią no i cóż można powiedzieć e, taki dobry, samosiowy nawet można powiedzieć babski odcinek o tym, co się dzieje na Twitterze, co się dzieje w naszych nowych czasach, co teraz kręci ludzi, no i dlaczego ludzie jeżdżą z tą świnką po świecie, robią zdjęcia i różne inne rzeczy. Zatem nie tylko dla kobiet, nie tylko dla miłośników wieprzowiny, Odcineczek o małej różowej śwince, czyli Samosia, odcinek 103. Tego samego dnia, czyli w czwartek, ukazał się podcast karpiowy, tym razem 30 odcinek Zimno Lovercrafta. Opowiadamy Prawdziwą historię, prawdziwa gratka dla wielbicieli twórczości Howarda Filipa Lowercrafta. Nieczyste Zagrywki, to podcast, który sobie pozwoliłem posłuchać w tym tygodniu, to jest nowość na naszej liście, można by tak powiedzieć, czyli nowy podcast w naszym kombinacie podcastowym, w naszej republice podcastowej. Nieczyste Zagrywki, odcinek już 174, Karuzela z redaktorami. I troszkę mi się kojarzyła ta gadka chłopaków ze starym dobrym RMF-em. Jak się nazywa ta audycja w niedzielę wieczorem? Yy, dr, dr, dr, zapomniałem. W każdym razie chłopaki rozmawiają o grach, rozmawiają znowu, znowu o grach, Kolejny podcast o grach, ale myślę, że ciekawie. Myślę, że interesująco. Nie jest to taka fajna gadka jak podcastowcy, bo chłopacy są bardziej tacy obrazobójczy i więcej świnią, bluzgają i więcej jest słów uważanych powszechnie za wulgarne. Ale nie chodzi o to. Podcastowcy mają jakiś, można by powiedzieć, lepszy poziom. A tutaj, a tutaj troszeczkę jadą chłopacy na żywca i w podcastowie są chłopacy bardziej przygotowani, a tutaj, tutaj. Yy też jest ciekawie, ale, ale, ale, ale inaczej. Jak się nazywało to tam w rmf jak to było? Monter, yy, Jendrych i yy, o 23 o właśnie. I czasami są takie klimaty, jak właśnie w J-23 J2 w starym dobrym RMF-ie i chłopacy właśnie w nieczystych zagrywkach. Takie zagrywki pokazują, można by tak powiedzieć. Dawno niesłyszany Pepe, wojewódzka baza okrętów podwodnych, Rumcajs i John Lennon. Paweł wyjeżdża na Słowację, i mówiąc szczerze, słuchałem tego podcastu całego, bardzo leniwy, bardzo spokojny, bardzo stonowany, jeśli naprawdę leżysz w łóżku, taki dobry podcast na zaśnięcie, bo, bo, bo, bo można sobie go puścić, na pewno pomoże ci w zasypianiu, na pewno pomoże ci we, wchodzenia, we wchodzeniu w uściski Morfeusza, pomimo tego, że Paweł chodzi po pewnym małym słowackim miasteczku i mówi nam, co się dzieje, jak chłopaki skaczą po murach, jakie są knajpy, jak wyglądają dachy i dlaczego, dlaczego w tym mieście jest pomnik Johna Lennona. Zatem bardzo fajny, aczkolwiek bardzo senny odcinek Pawła dawno niesłyszana wojewódzka baza okrętów podwodnych. Polecamy. Miły, sympatyczny odcineczek Pawła. Raport Martina. To debile. Kolejny odcinek z Martinem. Martin wyzywa wszystkich od debili. Czegoż tu się można spodziewać, jak nie niebluzgów, inwektywów i różnych innych rzeczy. Zatem polecamy. Raport Martina. To debile. Jeszcze zostały nam trzy odcinki z czwartku, czyli małe filmidło, Sugarman, 47. odsłona tego podcastu. Polecamy. Bardzo miły, sympatyczny odcinek. Następny odcinek to Spektrum Rozwoju. Nagranie audycji z 2 kwietnia. Cokolwiek to znaczy. Nie słuchaliśmy, nie słuchamy za często, no ale cóż. Ukazał się na pozycji 27. w tym tygodniu. Ci, którzy lubią Polecamy. Hiperprzestrzeń, czyli chemiczni agenci, tutaj pozwoliłem sobie przesłuchać tą audycję. Było nawet ciekawie, było nawet interesujące, ale jakoś tak nie wytrwałem do końca. W każdym razie, hiper, hiperprzestrzeń chemiczni agenci z 3. Y, to jest taka re retransmisja audycji z 3 kwietnia 2013. Normalnie jest to wycięta audycja. Mam wrażenie, że nie powinniśmy tego wrzucać do naszego, do naszego katalogu podcastów, bo to jest to, czego nie lubimy, czyli wycięta audycja z radia, wycięta jest tylko muzyka, bo wiadomo, że, że prawa autorskie, muzyka to sprawy, ale no, pogadamy z Rafałem i zobaczymy, co z tego będzie... Mm. Warto słuchać, dobry, inny pogląd na świat, ale technicznie musimy pomyśleć, czy to się nadaje do naszego katalogu, do, na, do naszych, do naszego, jak ktoś mówi, no, czy to się wpisuje w nasze, w nasze ramy techniczne. No i mamy piątek, ostatni dzień, czyli 5 kwietnia 2013. Mamy tutaj sześć podcastów. W pierwszym jest Siódme Niebo, Rekolekcje Marine część szósta. Mamy Teorię Chaosu, czyli audycja z 29 marca 2013, Wyspa Wielkanocna i logarytmiczne zatrzymanie rozwoju. Mamy Gniazdo Światów, czyli na bogato, tym razem z rzeki, idziemy poprzez skolimów, podziwiamy drzewo prawie ścięte przez bobra, rozmawiamy o kinie i kinematografii. Gniazdo Światów. Czy to są dziady z lasu? Nie słuchałem, nie słuchałem, ale, ale posłucham, na pewno posłucham. No i mamy nowy podcast w naszej, w naszej bazie. Historia okolic Konstancina Jeziorny. Historia okolic, historia okolic. Tak się nazywa podcast i tak się nazywa pierwszy odcinek. Bartek... Wspomniany biedrzytki znowu zastany w łazience. Tym razem, no jakościowo, jakoś chyba się dorównał do tego poziomu, który nagrywaliśmy na Skype'ie. Nie za dobrze to brzmi. W łazience, na sedesie siedzi i ktoś mu wchodzi nawet do domu, słychać jakieś skajpowe dźwięki. Tak troszkę na kolanie zrobiony podcast, no ale nowa pozycja, nowa pozycja, nowość. Tak to wygląda, tak to słychać. przedostatnia pozycja to Newcast, 17 odsłona, targowanie, Targowanie szkiełka, audycja, w której gościmy organizację Be Night Beer, cokolwiek to znaczy. Nie słuchamy za dużo Newcastu, ale jak już spełniliśmy, 33. pozycja, 33. odcinek, 30, nie 3, 33. podcast, który kończy się w tym tygodniu, 34. są rozmowy w nocy o naturze rzeczy, uczucia i podróży. Amerykański podcast, dobre rozmowy, rozmowy w nocy, które możemy słuchać, wiadomo, kiedy nam się chce, bo podcast to jest wolność, podcast to jest niepodległość słuchania, można by tak powiedzieć, słuchamy gdzie chcemy, jak chcemy, to nie jest radio, nie jesteśmy przywiązani, podcast to wolność, podcast to wolność słowa, i robimy co chcemy, aczkolwiek mamy jakieś zasady, o których mówiliśmy w, nasz, w naszej audycji podcastofonowej. I co ja mówię? Nie. Megafonowej, przepraszam. Zasady polskiego podcastingu, regularność i inne takie rzeczy. Wszystkiego dowiecie się w audycji, jeśli ją przesłuchacie na części albo w całości. Czyli, czyli. przepraszam, Harek pomóż, no co z tym? Czyli, co mam mówić zamiast? No, audycja bardzo ciekawa, 4 godziny audycji Zatem To tyle, dziękujemy. Mamy mamy, mamy, mamy co mamy? Aha, mamy typy tygodnia, jeszcze nam jeden zapomniałem powiedzieć o jednym typ, typ, typ, typie tygodnia, bo y, Rafał mi zawsze mówił, że muszą być trzy mamy barmana, mamy subiektywny podcast sportowy i mamy i mamy mm, małe filmidło Sugarman. Podobał mi się ten odcineczek, spokojny um, No i tyle.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 Halo, Halo tutaj, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju Nadajemy Dobra, audycję to jest z Ptasiego Kraju Proszę, niech każdy nastawia aparat Bo sfrunęły się ptaszki dla, dla odbycia narad Tu Megafon Trochę inne radio Przyfrunęła Ptasia Milicja I tak się skończyła ta leśna audycja w Towarzyszu, ja 07, oficer milicji z Komendy Stołecznej Macie połączenie, możecie odebrać Znajdź nas na stronie megaphone.pl